Jest sobota 21 marca, minęła godzina 13, a serwis trójki przedstawi Małgorzata Spór. Osiem osób rannych, w tym dwoje dzieci po nocnym pożarze kamienicy w Grudziądzu, ich życiu nic nie zagraża. Przy pomocy motolotni przemycali papierosy do Polski, ukraińska straż graniczna zatrzymała trzech podejrzanych. Słynna królewska ścieżka w Hiszpanii, odrestaurowana to jeden z najniebezpieczniejszych górskich szlaków na świecie. Jeszcze dziś opuszczą szpital mieszkańcy kamienicy w grudziądzu, w której w nocy wybuch pożar. Na obserwację trafiło osiem osób, sześcioro dorosłych i dwoje dzieci. Dym i płomienie wydostające się z mieszkania na trzecim piętrze zauważyła około trzeciej grupa młodych ludzi wracająca do domu. To właśnie oni wezwali straż i pomagali w ewakuacji. Strażacy wyprowadzili z budynku 20 osób. Mężczyzna stojącego na balkonie mieszkania, w którym wybuch pożar i któremu płomienie i dym odcięły drogę ucieczki, wydostali z pułapki dzięki podnośnikowi z koszem ratowniczym. Strat oszacowano wstępnie na 100 tysięcy złotych. Tak informuje prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew Rożycki. W zasadzie najgorzej tutaj ucierpiało jedno mieszkanie, w którym było zarzewie ognia. No niestety też jak przy gaszeniu pożaru część mieszkań zalanych wodą. Na ten moment trzy mieszkania są w zasadzie zabezpieczone. W tej chwili też sprawdzane są przez zespół kryminalistyki. Wiadomo, że źródło ognia było w mieszkaniu. Specjaliści stwierdzą tylko, co było główną przyczyną. Ale, jest, ale w tej chwili jest zabezpieczone mieszkanie, nie ma wchodzenia. Czy jakieś lokale zastępcze, ci lokatorzy mają szansę otrzymać? Tak, jeżeli sytuacja będzie taka, że są lokatorami, którzy mieszkają tutaj powiedzmy, zapewnimy lokale zastępcze. Do poniedziałku wszyscy mają zabezpieczone noclegi. W akcji gaśniczej brało udział kilkudziesięciu strażaków, a na miejscu pożaru był Marcin Doliński. Były polski premier nie wyzbył się w Brukseli polskiej perspektywy. Tak niemiecki dziennik Frankfurt, Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze o Donaldzie Tusku. Dziennikarze oceniają jego pracę na stanowisku szefa Rady Europejskiej. O wnioskach, do jakich doszli z Berlina Wojciech Szymański. Jak czytamy, wciąż da się zauważyć, że Donald Tusk to były szef polskiego rządu. Gazeta przypomina o projekcie Unii Energetycznej, który, jak napisano, jest szczególnie bliski sercu Tuska. Gazeta zwraca też uwagę na wizyty, jakie złożyli w Brukseli prezydent i premier Ukrainy, a także na stosunkowo ostre słowa pod adresem Moskwy. Jak czytamy, były polski premier wyraźniej niż jego poprzednik, Herman Van Rompuy, prezentuje swoje zdanie i konsekwentnie wprowadza do porządku obrad sprawy, które są dla niego ważne. Korzysta przy tym z dobrych relacji z kanclerz Niemiec, ale też z harmonijnych stosunków z prezydentem Francji. Gazeta zauważa jednak, że dla niektórych krajów Unii Tusk może działać nieco zbyt pospiesznie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy zatrzymano przemytników, którzy za pomocą motolotni przerzucali do Polski papierosy. Przy 30-letnim pilocie i jego dwóch pomocnikach znaleziono 8 tysięcy paczek. Sprawcy zostali ujęci, gdy przygotowywali się do lotu w okolicach miasta Mikołajów, około 90 kilometrów od granicy z Polską. Sygnały o motolotni nielegalnie przekraczającej przestrzeń powietrzną między Ukrainą a Polską Ukraińska Straż Graniczna badała od dłuższego czasu. Podczas przesłuchania pilot przyznał, że odbył już kilka lotów. Z kontrabandą. Jeden z najbardziej niebezpiecznych górskich szlaków turystycznych na świecie, nieco bezpieczniejszy. Pod Malagą na południu Hiszpanii odrestaurowano tak zwaną królewską ścieżkę. Przytwierdzone do skalnej ściany chodniki wiszą na wysokości ponad 100 metrów. Trasa liczy 6 km, a jej pokonanie zajmuje około 6 godzin. Trasa powstała na początku XX wieku, jej budowę odwiedził monarcha Alfons XIII i dlatego nazwano ją Królewską Ścieżką. Po latach uległa zniszczeniu. Od mających metr szerokości chodników odpadły barierki i wielu śmiałków spacer przypłaciło życiem. Żeby ścieżka przestała kusić, za wejście na nią karano mandatem w wysokości 6 tysięcy euro. Remont trwał rok i kosztował ponad 2 miliony euro. Nowa trasa jest szersza i bezpieczniejsza. Most nad przepaścią i fragmenty przytwierdzonego do skały wyłożono szkłem, żeby turyści mogli widzieć, jak wysoko się znajdują. Nową ścieżkę ułożyli alpiniści, którzy wisząc na linach łączyli transportowane przez helikoptery elementy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. We Wrocławiu, w Warszawie i Krakowie świeci słońce, ale do końca dnia taka pogoda ma się utrzymać tylko na południu kraju. Na północy, w Wielkopolsce, na Podkarpaciu i na Kujawach miejscami w tej chwili pada deszcz, a może padać deszcz ze śniegiem. Od 6 stopni nad morzem do 12 w centrum i 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Żeby wygrać, trzeba coś napisać. Coś oryginalnego, pomysłowego, błyskotliwego, inteligentnego, dowcipnego, zgrabnego, pomysł... A nie, to już było. W związku z tym ogłaszam uroczyście wielki rozrywkowy konkurs na małą formę literacką. Ogólnie mówiąc, krótki wiersz o wiosennych porządkach. Nagrodą będzie wysokiej klasy samochód osobowy, zatem polecam tym bardziej. Szczegóły od poniedziałku do czwartku, po 14 w Akademii Rozrywki. Zapraszam, Artur Andrus. Sponsorem nagrody samochodu Mercedes jest firma CX80. Producent preparatu wielofunkcyjnego CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Życie jest piękne, a gdy zrobisz pyszną kolację tym, których kochasz, wtedy jest jeszcze piękniejsze. A tak się składa, że w Polomarkecie mamy wszystko do kolacji i pomidory gałązka w cenie 3,99 za kilogram, by życie twoje i twoich bliskich smakowało lepiej. Polomarket, mój ulubiony. Mężczyzna nigdy się nie śpieszy Mężczyzna ma zawsze czas Żeby wyrzucić śmieci czy nareperować kran No chyba, że chodzi o mecz Albo wyprzedaż Opla 2014 Bo tylko do 21 marca Ople w niezwykłych cenach Śpiesz się Ostatnie sztuki czekają w salonach Więcej na opel.pl Ryneczek Lidla przedstawia Rozmowy przy czerwonych jabłkach Od polskich dostawców Poproszę kilo tego Kilo tego i kilo tamtego. E, halo, halo, to ja poproszę wszystkiego dwa. Bo soczystych, polskich, czerwonych jabłek nigdy za wiele. Zwłaszcza, gdy kosztują tylko złoty 49 zł za kilogram. Wyselekcjonowane odmiany jabłek tylko po złoty 49. Zł. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Czy wiesz dlaczego Biosilica Max wybierana jest przez najbardziej wymagające kobiety? Powodów osłabienia włosów czy paznokci jest wiele, dlatego istotny jest bogaty skład preparatu na jej wzmocnienie. Biosilica Max oprócz wielu cennych składników ma najwyższą na rynku dawkę ekstraktu skrzypu polnego w jednej tabletce. Aż 400 mg. Biosilica Max. Czas zatrzymać czas. A dla kobiet dojrzałych suplement diety Biosilica 40+. Biosilika 40+. Została wzbogacona o ekstrakt z pestek winogron, kwas hialuronowy i koenzym Q10. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swoją starą pralkę, lodówkę, zmywarkę na nową. Taniej nawet o 500 zł. Media. Nowy Hyundai i20 robi wrażenie, wyglądem, dynamiką, wyposażeniem i przestrzenią. Zapraszamy do salonów na dni otwarte 21 i 22 marca. Nowy Hyundai i20 napędzany inspiracjami. Prowadzę własną firmę, szukam oszczędności i nowoczesnych rozwiązań. W T-Mobile znalazłem jedno i drugie. Samsung Galaxy A5 aż o 340 zł taniej w taryfie Jump Pro firma L. Dostępny tylko na www.tmobile.pl dla firm. Jak jednym słowem opisasz mój turc z kurczakiem i cimiankiem? No nie wiem kurcze, że jest pyszny kurcze, że jest kurcze aromatyczny. No i że jest jednym słowem lepszy niż to Karola kurcze. No kurcze no. Bo teraz w Lidlu świeży drób kupisz minimum 20% taniej. Tak jest, świeży drób 20% taniej. A do tego truskawki tylko po 3,99 za pół kilograma. Regulamin akcji na www.lidl.pl Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem programu jest Mazda. Organizator konkursu Mazda Design. www.mazda.pl Radiowy Dom Kultury Zaczynamy drugą godzinę wspólnie z zespołem Django Jungle już dzisiaj wieczorem w Warszawie koncert w warszawskim klubie Basen przed Jungle Oxford Drama nasz wrocławski duet jeżeli ktoś się wybierze to proszę o sygnał i znak bo bardzo lubię tą debiutancką płytę Jungle a nie będę na pewno na tym dzisiejszym koncercie więc chciałabym wiedzieć co straciłam najlepiej gdyby się okazało, że niewiele jutro Jungle w Krakowie a propos Krakowa, to z kolei z Krakowa do Warszawy w najbliższy czwartek przyjedzie artysta, który pojawi się na naszej trójkowej scenie. Drugi koncert z cyklu tych, które zapowiadają festiwal Red Bull Music Academy Weekend Warsaw, tym razem Mr Crime. I jego live band. To oznacza, że ten bardzo znany, uznany, utytułowany DJ, producent, wykształcony muzyk, a także popularyzator muzyki klubowej elektronicznej w najlepszym wydaniu, nie pojawi się na naszej scenie sam, ale właśnie z Towarzyszeniem Instrumentalistów. Dokładnie jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale mam nadzieję dowiedzieć się jak najszybciej. Jednak, gdyby ktoś chciał być z nami w trójkowym studiu właśnie w najbliższy czwartek od 19, to zapraszamy bardzo serdecznie. Dwie dwójki, siedem trójek, Agnieszka Obszańska rozdaje zaproszenia na ten koncert w naszym studiu. Te koncerty ułożą się, myślę, w bardzo interesującą całość prezentującą taką niezależną część polskiej sceny muzycznej. Kirk... Pierwszy koncert to były bardzo wysoko postawione wymagania dla słuchaczy, no ale oni tak grają i tutaj nie, nie robili nic pod publiczność, robili po prostu to jak zawsze i ten koncert był bardzo piękny, choć być może niektórzy uznali, że był trudny. Spotkanie z Mr. Crime'em to będzie z kolei wyprawa w stronę niezwykłych umiejętności nie tylko kompozytorskich czy producenckich, ale przede wszystkim e, instrumentalisty i turn blisty, czyli turn tej blisty człowieka, który o adapterze i o tym, jak go używać wie naprawdę wszystko i zdążył już nauczyć kolejne pokolenia. Mr. Crime Live Band w naszym trójkowym studiu w najbliższy czwartek po godzinie 19. Zapraszamy po odbiór wejściówek. Dwie dwójki, siedem trójek. Mistrz używania gramofonu, kiedyś DJ, ale teraz przede wszystkim producent, kompozytor i człowiek, który promuje muzykę. Tutaj specjalnie nie używam gatunku, bo każde wymienianie musiałoby być albo bardzo długie, albo nie oddawałoby mnogości zainteresowań. Mr. Crime live band w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy czwartek po 19. Zaproszenia jeszcze są, dwie dwójki, siedem trójek. Agnieszka Obszańska czeka, a tymczasem czekając na to, czy ktoś do niej zadzwoni, zdążyła zadzwonić w kilka miejsc. W telefonicznym skrócie. I ruszamy do Katowic. Tym razem dużo o projektowaniu w międzynarodowym kontekście. Sporo wydarzeń wokół tego tematu, a zaczynamy od wystawy Agrafa. To jest pokonkursowa wystawa projektowania studenckiego, międzynarodowa, organizowana już jedenasty raz przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Będzie można zobaczyć pracę z zakresu typografii, publikacji cyfrowych, klasycznych publikacji, wszystko o czym można zamarzyć. I dodatkowo tej wystawie towarzyszy jeszcze następna wystawa TDC, Czyli najlepsze projekty typograficzne światowe. Będzie dobry kontekst, studenci będą mogli zobaczyć do czego równać. Dzielimy się wiedzą i przy okazji agrafy już czwarty raz organizujemy międzynarodową konferencję, która poświęcona jest potrzebom zmieniającym się społeczeństwie. Były prezentowane światowe rozwiązania związane z udogodnieniami w medycynie dla osób starszych, dzieleniem się wiedzą i wyszukiwaniem informacji mówi Justyna Kucharczyk z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Też zasilamy nie tylko stronę wiedzy, ale są zorganizowane warsztaty. Dzisiaj się odbywają, w sobotę. Warsztaty z projektowania typografii przez Werenę Gerlach prowadzone i warsztaty z serwis designu, doświadczenie czy świadczenie prowadzone przez Rafała Kołodzieja. Także próbujemy na każdym froncie inspirować, zasilać młodych ludzi, ale też mówić o tym, że design i projektowanie to jest coś, co nas otacza. To są sprawy życia codziennego i nasze codzienne doświadczenie. Zapraszamy do Katowic, a wszystkie informacje znajdziemy na designu.pl. Z Katowic przeskakujemy do Krakowa i Galerii Spaw prosto na wystawę Magdy Hickel. Nazwisko brzmi znajomo? Zgadza się, bo teraz najczęściej wymienia się je w kontekście tegorocznej nominacji do Oscara za film Nasza Klątwa. Ale, ale Magda Hickel to także, a może przede wszystkim, znakomita fotografka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Magda Hickel i bardzo serdecznie chciałabym zaprosić na wystawę moją pod tytułem Anima. Obrazy z Afryki. Jest to wystawa poświęcona duchowości, magi i tajemnicy z Afryki. Będę pokazywała fragment całości specjalnie zaaranżowany na tą wystawę. Ja zawsze czułam takiej głębokiej wewnętrznej pracy, że to jest jakieś moje miejsce na Ziemi i muszę po prostu tam jeździć. I, I faktycznie mi się udało, prawie 15 krajów mi się udało odwiedzić. Natomiast to, co najbardziej mnie tam zafascynowało, to właśnie ta strona duchowości, magii, jakiejś takiej tajemnicy, której wiem, że tak naprawdę nigdy nie zgłębię. Natomiast sam proces w ogóle podchodzenia do tego i przyglądania się wydał mi się fascynujące Obraz Afryki w ogóle jest zazwyczaj bardzo taki spolaryzowany i skupia się albo na biedach i głodzie i na wojnie. A temat tak fascynujący, jak religie wierzenia afrykańskie jest zazwyczaj pomijany albo sprowadzony do jakiejś takiej etnograficznej fotografii. I właśnie ja starałam się znaleźć coś zupełnie innego swojego w tym. Próbowałam się przebić na drugą stronę. I gdzieś jakimś punktem wyhaczenia dla mnie były różne rodzaju szczątki, różnego rodzaju pozostałości po rytuałach, miejsc te święte, miejsca sakralne, obiekty sakralne i przez nich jakby próbowałam się przebić na drugą stronę, która mnie interesowała, tą niewidzialną. Gdzieś pomiędzy tymi moimi fotografiami mam nadzieję, że gdzieś można poczuć jakąś niesamowitą energię płynącą stamtąd. A sprawdzimy to zaglądając do galerii SPAW w Krakowie. Wystawę fotografii Magdy Hickel Anima Sacrum będziemy mogli oglądać od 24 marca. A na koniec kierunek Wrocław. I zaglądamy do Galerii Szkła i Ceramiki na wystawę blizny, artystki kryjącej się pod pseudonimem Nespun. Jeśli ktoś nie zna, warto to nadrobić. Nespun tak naprawdę od kilku lat występuje pod tym pseudonimem. Ona wcześniej była znana jako aktywistka, jako prezeska Fundacji Miasto Moje a w nim jest jedną z nielicznych, a właściwie chyba jedyną kobietą, artystką ulicy, która została zauważona przez twarde, przez stacjonarne instytucje kultury, przez to jak pracowała, z kim pracowała, w jakich form używała. Do Wrocławia przyjechała bezpośrednio z Dubaju ze swoimi pracami, a z Wrocławia niemalże bezpośrednio odlatuje już do Hongkongu, więc to jest ogromna radość, że jeszcze w Polsce udało nam się pokazać ten projekt. Ten projekt Blizdy w ogóle jest rozpisany jako postępujący projekt. Już w tym momencie z tego co wiem, Nesta się o to, żeby podobny projekt powstał również w Palestynie i w Izraelu. Wiem, że w tym momencie również Nespun myśli o tym, żeby go zrealizować w Serbii i w Bośni. Mówi Krzysztof Kucharczyk. Blizny, oczywiście ta historia zbudowana jest na historii wojennej, ale absolutnie nie należy jej łączyć w ogóle z traumą wojny. Ona każdorazowo jeżeli pracuje, to pracuje na pozytywnych tematach, na dobrej treści, więc te blizny, które można oglądać w Galerii Szkoły i Ceramika, to nic więcej jak symbol zabliźniania ran. Oczywiście one są jakimś dowodem w faktów jakiejś prawdy historycznej, ale nie traktujemy je jako dowodu zła, tylko jak dowodu pojednania się narodów w ogóle. Czyli tak naprawdę ten obraz wojny, ten obraz zła zostaje ograny materią absolutnie piękną, o absolutnie powtarzalnym kodzie, absolutnie rozpoznawalną na całym świecie i która kojarzy się jedynie dobrze każdemu. Wystawa Blizny, za którą stoi Nespun w Galerii Szkła i Ceramiki we Wrocławiu do 3 maja. Wszystkie te miejsca, do których Agnieszka Obszańska dzwoniła, także można rozczytać odczytać na stronie polskiej radio. ukośnik trójka Katowice, Kraków i Wrocław, te wydarzenia opisano odpowiednie na jeżeli ktoś zainteresował się, a mam nadzieję że tak się zdarzyło nowa piosenka Toro i Mła, no i oczywiście także nowa płyta nadchodzi. Teraz porozmawiamy sobie o książce bardzo interesującej, bo Michał Nogaś wprawdzie ciałem jest w Paryżu na targach książki, ale czuwa i trzyma rękę na pulsie. A naszym gościem jest Marcin Wicha. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy patrzę na okładkę pańskiej książki, to myślę sobie inaczej. Kiedy patrzyłem na nią przed lekturą, to myślałem sobie, oho, będzie ciekawie i jest. Wygląda ta okładka autorstwa Przemka Dębowskiego, jakby pan oddawał w liceum jakąś pracę z języka polskiego. Jest absolutnie genialna ta okładka. Uważam, że jest największym walorem tej książki. Jest ułożona literą Times New Roman i jest na niej napisane Jak przestałem kochać design. To długa historia. Żeby ją zrozumieć, trzeba wiedzieć, skąd pan się wywodzi, z jakiego domu pan pochodzi. Z domu architekta. Tak, to odegrało pewną rolę. Ja myślę, że z tą książką jest tak, że ona powstała dlatego, że i wydawca, i ja chyba mieliśmy taką potrzebę, żeby napisać coś o designie jako o życiu. Ja to jakoś zauważyłem, zacząłem odczuwać, a myślę, że oni w Krakowie też, że stało się coś takiego, że mówimy o designie jako sztuce wysokiej, prawda? Że mówimy o designie z pewnym nabożeństwem, że właściwie do designu zapisujemy tylko te rzeczy, które są wybitne, ikonami są. Że trochę się tak porobiło, że jak statystycznie raz na 29 lat i 7 miesięcy ubieramy się w garnitur, i idziemy słuchać czajkowskiego filharmonii. Że design jest trochę z tej kategorii, że dotyczy rzeczy bardzo drogich, bardzo pięknych, że design dotyczy zegarka, który zrujnuje karierę swojemu właścicielowi, bo kosztował miesięczną pensję, całej budżetówki, że tego rodzaju rzeczy opisujemy jako design. Albo po prostu bardzo, bardzo udane, bardzo wyrafinowane projekty. Ale design w moim odczuciu to jest też to wszystko, co nas otacza. Właściwie każdy przedmiot, na który patrzymy został zaprojektowany. Każdy przeszedł przez ręce jakiegoś projektanta, z każdym wiązano jakieś nadzieje, jakieś aspiracje, każdy miał coś pokazywać, jakieś zaspokajać potrzeby. Czasem się udaje, czasem nie. Pewnie częściej się nie udaje, ale to wszystko wokół nas jest design. I ten tytuł i te osobiste historie, które ja tam wplotłem, biorą się z tego, że to jest taka opowieść o tym, co dla mnie znaczył design, kiedy miałem 10 lat, kiedy miałem 20, kiedy miałem 30 i tak dalej. To jest opowieść o różnych przedmiotach, wcale nie tych najładniejszych, różnych okładkach i plakatach, niekoniecznie wcale tych najlepszych, które z jakiegoś powodu wydają mi się ważne i z jakiegoś powodu w takim osobistym sensie coś dla mnie znaczyły. Dlaczego u państwa w domu, mówię o domu rodziców i pańskim, nie chodziło się w kapciach? Bo nie, bo się chodziło w chodakach. Takie są właśnie jakieś fetysze designu, które trochę się z tym wiążą. Nam się wydawało, mojemu ojcu się wydawało, że w jakimś sensie otacza nas, po prostu tak było, jakieś potworne może i że trzeba mu w którymś miejscu postawić tamę i że nie należy iść na żadne estetyczne kompromisy z otaczającym nas światem lat siedemdziesiątych. Jednym z tych estetycznych kompromisów byłoby noszenie cichobiegów, ciapów. No tak, ale ta książka też jest spotkaniem, zestawieniem dwóch światów. Świata Pana Dzieciństwa w szarej dość Polsce i świata dzisiejszego. I kiedy czytałem tę książkę, to miałem takie wrażenie, że wcale to, co było kiedyś, nie było gorsze i brzydsze od tego, co mamy teraz. Chociaż bez kolorów. Na pewno. To jest oczywiście problem z pisaniem w pierwszej osobie. No, ja trochę robię za pierwszą naiwną. Ale też... Staram się jakoś lojalny być wobec tego, co mi się kiedyś wydawało, jak sobie kiedyś świat wyobrażałem i nie udawać, że byłem jakiś mądrzejszy wtedy albo że jestem mądrzejszy teraz. Mnie się w dzieciństwie wydawało, że żyjemy w takim strasznym systemie opresyjnym, komunistycznym, który sprawia, że wszystkie nasze wysiłki są marnowane, że dominuje koszmarna brzydota, że na dodatek właściwie za chwilę będzie wojna i nie warto już się dookoła rozglądać, bo Bóg wie, co jeszcze na nas spadnie. I że żyliśmy, ja tam o tym piszę na jakichś przykładach, bo staram się to wszystko jakoś opisywać przez przedmioty, obrazki. No ale z tych detali, z tych drobiazgów, które pamiętam, mam taki obraz jakiejś takiej tymczasowości jakiegoś takiego świata na wpół zrujnowanego, jeszcze nie do końca odbudowanego, a już czekającego na jakieś kolejne nieszczęścia. I oczywiście wydawało nam się wtedy, mnie się wydawało, mojemu ojcu się wydawało, jeszcze paru osobom, które pamiętam i zdałem, się wydawało, że design jest takim sposobem, żeby ten świat poprawić, tak jakoś trochę sensowniej ustawić, że architektura pomaga, żeby ludziom się trochę lepiej mieszkało, żeby ta przestrzeń dookoła była trochę lepiej zorganizowana, że design sprawia, że będziemy trochę wygodniej siedzieć, że kiedyś przyjdzie taki czas, że zatriumfuje rozum i tym się właśnie będą zajmować projektanci. Pewnie w jakimś sensie tak jest, ale nie do końca, bo jak minęło trochę czasu, to odkryłem... No znowu to jest naiwne, no ale odkryłem, że design ma jeszcze mnóstwo innych funkcji. Design ma oszukiwać, design ma trochę tuszować rzeczywistość, design ma zdobić, design stał się takim właśnie fetyszem, trochę się stał talizmanem, który kupujemy, żeby... I napisałem, że bardziej funkcją designerów jest dekorowanie świata niż ulepszanie go. Co więcej, że kiedy próbujemy ten świat poprawiać, porządkować, podchodzić do niego w sposób inżynierski, to nie spotyka się to ze specjalnym dobrym przyjęciem. Natomiast kiedy zrobimy śmieszny obrazek albo coś pokolorujemy ładnie, albo to wtedy wszyscy są zachwyceni, bo to jest rola designerów niestety. Kiedy otwieramy drugą linię metra, to rozmawiamy o czym? Rozmawiamy o tym, czy ona jest ładna, czy kolory są takie, czy materiały są takie. Traktujemy całą tę sprawę projektową głównie w kategoriach takich ładnościowych, powiedziałbym, dekoracyjnych, ozdobnych. Natomiast sprawa oznakowania, sprawa tego, żeby tam ludzie weszli, wyszli, wiedzieli gdzie się przesiąść nie jest specjalnie istotna, bo to jest ten rodzaj designu, którego my nie doceniamy, nie widzimy, nie jest specjalnie interesujący. I oczywiście nasuwa się uwagę, że też jak się ma siedem przystanków w jedną, 11 w drugą stronę czy coś koło tego, to nie ma tam wielkiego poligodu dla takiego porządkującego i objaśniającego design. Marcin Wicha w rozmowie z Michałem Nogasiem rozmawiają o książce Jak przestałem kochać design. I do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Prze, dokładnie za 5 minut i 50 sekund to spotkanie z Roshin Murphy. Nagranie, które zapowiada nadchodzącą płytę artystki. Marcin Murphy, nagranie zatytułowane Gone Fishing. A my wracamy do rozmowy z Marcinem Wichą, który w swojej książce Jak przestałem kochać design, przyznaje, że zmarnował dzieciństwo i młodość, bo nie słuchał stąsów, nie słuchał Depeche Mode, a rockmanami byli dla niego graficy. Uwierzył w design, został projektantem, a po latach napisał książkę, o której rozmawia z Michałem Nogasiem. Świetny przykład tego jak dziś wygląda design albo jak się o nim myśli najczęściej. Ma być przyjazny, niekoniecznie funkcjonalny. Pan o tym pisze przypominając wielkie zamieszanie z kartami do głosowania w ostatnich wyborach samorządowych. No tak, no bo to jest klasyczny przykład tego, kiedy... Znaczy, powiedziałbym inaczej, znaczy jest mnóstwo takich historii, które, jak się nad nimi zastanowić, mają znaczenie designerskie. Na przykład kredyty bankowe, prawda? Kiedy się zaczęła katastrofa z kredytami w Ameryce, jeszcze ktoś podniósł sprawę tego, że należy wprowadzić stałą wielkość czcionki w umowach, które się podpisuje z bankami, żeby zlikwidować problem małego druku. No. Problem z kartami do głosowania polegał, jak się wydaje, na tym, że one były źle zaprojektowane. To znaczy, że jeżeli jakaś część wyborców źle zrozumiała intencję projektanta, no to dla mnie to jest błąd projektowy. No jeśli ja zaprojektuję gazetę, w której nie można znaleźć spisu treści albo artykułu, albo jeśli zaprojektuję strzałkę tak, że ludzie nie będą trafiać do celu, no to jest po prostu błąd projektowy. Zabawne było to, że wśród różnych opinii, które w sprawie tych kart do głosowania wypowiadano, właściwie sprawa tego, że to jest zadanie projektowe, designerskie, kompletnie zniknęła. Natomiast komisja wyborcza udzielała kolejnych wypowiedzi i zwoływała kolejne konferencje prasowe na tle jakiegoś takiego dziwnego, czerwono-białego banera reklamowego, na którym była nazwa komisji oraz jakieś takie postaci tajemnicze sylwetki. Czyli innymi słowy, mamy świadomość tego, że potrzebne jest logo, mamy świadomość tego, że potrzebny jest baner, mamy nawet świadomość tego, że potrzebna jest reklama w prasie bądź w telewizji, natomiast kompletnie nie rozumiemy tego, że designer jest także do tego, żeby zaprojektować kartę do głosowania żeby zaprojektować formularz pit w taki sposób, żeby go się dało wypełnić z mniejszym stresem niż w zeszłym roku, kwitek na list polecony i tak czy oznakowanie w szpitalach, żeby było wiadomo gdzie izba a gdzie rentgen powiedzmy. I to są strasznie ważne rzeczy, które też się mieszczą w pojęciu designu. Dobrze, ale może to chodzi o to, żeby ludziom się po prostu podobało, a brakuje nam edukacji. Inny świetny przykład z pańskiej książki, opowieść o przyjacielu malarzu, który mieszka na Warszawskiej Woli, dochodzi do remontu klatki, trzeba ją pomalować. I nagle się okazuje, że kwestia tego, jak ona ma wyglądać, może podzielić społeczeństwo na lata. Tak było. Historia jest niesamowita na swój sposób, bo oni, mieszkańcy tej klatki schodowej, wspólnie wmalowali tą klatkę, oni nie zrzucili się na wynajęcie malarza, tylko po prostu wszyscy razem, ramię w ramię, klatkę najpierw zdzierali starą farbę, co jest strasznie męczące, bo to stara kamienica, potem kładli podkład, no a potem przyszło do malowania i, i się okropnie pokłócili o to, w jaki ona ma być kolorze, ja tę kłótnię tam opisuję, ale się na szczęście pogodzili i jest pięknie. To akurat mówi o tym, że mamy ogromny problem z wybieraniem kolorów i że jesteśmy strasznie niepewni swoich sądów i strasznie trudno nam współpracować, kiedy chodzi o jakąś wspólną przestrzeń. Ja myślę, że tutaj dokładnie było widać jakiś taki problem, który w ogóle dotyczy wszystkich wspólnych przestrzeni. No, odbija się i w urbanistyce, i w sposobie, w jaki rozbieszczamy reklamy na murach, i w tym, jak traktujemy drzewa, i w tym, jak traktujemy zabytki, i w tym, jak traktujemy podwórko, i koniec końców nawet na ulotkach z pralni automatycznej to widać. Znaczy jakiś ogromny problem w zagospodarowaniu wspólnych przestrzeni i miejsc, na które wszyscy patrzymy. Ale też jest tak, że pan oczywiście ma rację, że edukacja jest strasznie ważna, tylko, że to nie będzie lepiej, dlatego, że i to jest miejsce, gdzie ja mogę tylko zacytować to, co pisał już Filip Springer, to znaczy o tym, że Polska jest krajem, w którym jest najmniej godzin plastyki w Europie. Polscy obywatele kończą właściwie kontakt ze sztukami plastycznymi do szóstej klasie, przy czym w ciągu ostatnich lat z tej podstawy programowej plastycznej wyrugowano historię sztuki. No w związku z czym my na wstępie dajemy dzieciom taki sygnał, że to nie jest ważne, jak coś wygląda. To jest okropne, no bo znowu ja nie chcę narzekać i nie chcę cały czas tej frustracji jakiejś ujawniać, ale chcę powiedzieć coś takiego, że w tym designie, w tym jak różne rzeczy wyglądają, całe nasze życie upływa. Tak ono biegnie sobie wśród tych wszystkich przestrzeni i przedmiotów i wdecz. Więc to nie jest zupełnie obojętne, jak w tym wszystkim żyjemy, jak to wygląda i co w tym jest dla nas istotne. Książka, jak przestałem kochać design, kazała się nakładem wydawnictwa Charakter. Autorem jest Marcin Wicha. Serdecznie polecamy lekturę, ale oczywiście polecamy także rozglądanie się i zachowanie czujności, bo to, jak wyglądają rzeczy dookoła nas, w dużym stopniu zależy właśnie od nas samych. Po prostu nie możemy się zgadzać na to, aby wyglądały okropnie. Polskie Radio, Kośnik, Trójka, tam wszelkie informacje w artykule, który towarzyszy naszemu dzisiejszemu programowi. Aż wydobył się duch I skurczyłem się przed nim Nie szczędząc kruch. Sprawdzi nie najjaśniejszy w hologramie Kiedy dzieci w świat nie ruszą Zło nogę złamie Świat nie robi zachę. zaśnie, Niechaj z całym złem się we windzie zatrzaśnie, błogosławiony ginie na sandałach twych pył, wysłuchaj tych próśb, jakbyś sam ojcem był. Świat nie robi zachleroda, chętnie dzieciom rękę poda. Oh, my God. Tytułowany Dżin, otwiera najnowszą płytę zespołu Laocze, płytę dzieciom. Grają nie tylko dla dzieci w całym kraju koncerty promujące ten album, ale zdaje się, że prawie wszystkie, a może nawet już wszystkie, są wyprzedane, więc możemy zazdrościć tym, którzy kupili bilety. Teraz zabieramy się na wyprawę wspólnie z Agnieszką Opszańską i jej gościem. Bieszczaccy, zbójnicy, kaszubi i rytualni podróżnicy. Gdzie takie połączenie? A w Bydgoszczy, na jedynym znanym mi jednodniowym festiwalu, który nazywa się Etnisy. Za rok podobno festiwal nabierze masy i będzie trwał dłużej, a tymczasem już 27 marca Etnisy jeszcze jednodniowe. Zupełnie świadomie nazywamy je festiwalem, chociaż trwają jeden dzień, bo mają generalnie artystycznie znaczenie takie jak festiwal. Nie ma w Bydgoszczy i właściwie w regionie kujawsko-pomorskim festiwali etnicznych jako takich. Owszem, to są działania ludowe w muzeach etnograficznych i tak dalej, ale tu chodzi raczej o, nazwijmy to, nową etniczność. Mówi Jarosław Jaworski. Czyli przefiltrowanie polskiej kultury, polskiej kultury ludowej przez nowoczesne spojrzenie współczesnego społeczeństwa, współczesnych muzyków zwłaszcza. To jest jak gdyby ta idea, która stoi u podstaw etniców. To teraz konkrety. W Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy zagrają trzy różne zespoły. Przedstawiajmy. Pierwszy klimat to jest klimat mocno nadmorski, czyli Kaszebe 2 w pięknej dyrekcji, tak bym to ujął, Olo Walickiego. Ten projekt sięga do muzyki, zwyczajów, tradycji muzycznych Kaszubów, ale będzie bardzo mocno przefiltrowany przez polską scenę muzyczną, współczesną. Zresztą nie tylko muzyczną, bo niektóre utwory są napisane przez Tymona Tymańskiego, zaaranżowane, a do niektórych tekst pisała Dorota Masłowska. Więc chyba już każdy, kto ich zna, wie, czego się bać.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 na drugą nogę Babadak, czyli krótko mówiąc, muzyka trudna do zaszufladkowania, można by tak to ująć. Babadak zagra u nas na naszym koncercie w składzie poszerzonym o Piotra Kurka. Zaprezentuje muzykę, która będzie troszeczkę kierować się w stronę minimalistyczno-elektroniczną. To zostaje nam jeszcze muzyczna wycieczka w Bieszczady i tereny kresów polsko-ukraińskich a tę zafundują nam Tołhaje. Będą prezentować muzykę, która jest na drugim biegunie, geograficznie patrząc z Polski, w stosunku do b 2. Powiem ich muzyka sięga z kolei do tradycji i kultury tego pogranicza polsko-ukraińsko-słowackiego, może tak bym to ujął, czyli terenów Bieszczad, a tak szerzej patrząc także Karpat, które przed wojną stanowiły integralną część Rzeczpospolitej Polskiej. Były to tereny zamieszkane przez Polaków, Ukraińców, przede wszystkim przez Łemków. I właśnie zespół Tołhaje bardzo mocno wykorzystuje te dźwięki, dźwięki stamtąd pochodzące. Myślę, że jest to muzyka wciąż w Polsce nieznana. To uh, do tego wszystkiego sięgają. To wszystko w Bydgoszczy 27 marca. Etnisy dla już wtajemniczonych i tych, którzy chcieliby poodkrywać. Zapraszamy! Zapraszamy i oczywiście szczegóły na naszej stronie Polskie Radio Kośnik trójka. To jest tak naprawdę zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury. Dziękuję w imieniu Agnieszki Obszańskiej, Michała Nogasia i swoim Agnieszki Szydłowskiej. Program zrealizowała Elżbieta Malinowska. Polecamy się i na Facebooku i na stronie naszej internetowej trójkowej. Na zakończenie odwiedzamy płytę b 2. Raz jeszcze Olo Walicki i hej Lala. Ten utwór we fragmencie przed chwilą, a teraz w całości na naszej antenie. Do usłyszenia za tydzień po 12. E, la, la pilki drożką, Napeluja przepraszam, że tak przerywam. Za tydzień po 12 będziemy w Tarnowie. E, la la pilki drożką, Napeluja Roska. jak krótka. Wróczka, na krótka, a krótka, Pisarzem programu jest Mazda, organizator konkursu Mazda Design www.mazda.pl. Srebrne Usta 2014. O wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Ryszardzie Czarneckim, z prawa i sprawiedliwości, mówi się, że ma dar bilokacji, a może nawet multilokacji. Sprawia wrażenie osoby, która jest jednocześnie w Brukseli i w Warszawie, w kilku programach telewizyjnych i radiowych naraz. Niemal w każdej sprawie ma coś do powiedzenia. Drogowskazy nie chodzą. Prezydent Federacji Rosyjskiej poszedł na rympał. Rząd jest macochą. Ale, no właśnie, jest jedno ale. Mam taką zasadę, nie zajmuję się służbami specjalnymi, z nadzieją na wzajemność. Nie wiadomo, czy w związku z tymi słowami Ryszardem Czarneckim zainteresowały się Służby. Wiadomo natomiast, że owocem zainteresowania trójkowego Żyli jest nominacja w naszym plebiscycie. Wybierają Państwo jednego z dziesięciu kandydatów. Nazwisko kandydata pisane bez polskich znaków prosimy przesłać SMS-em pod numer 71 335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl ukośnik trójka. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Tym razem profesor Henryk Samsonowicz. Między innymi o tym, dlaczego warto się spierać. Gdyby między człowiekiem jednym i drugim nie było różnic, nie zeszlibyśmy z tych drzew, gdzie kiedyś było nam tak dobrze. Muzycznym gościem profesora Samsonowicza będzie Krzysztof Napiórkowski. Biuro Myśli Znalezionych w niedzielę tuż po 21. Do usłyszenia w trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widzisz? Właśnie pojawiły się Citroeny z pakietem wyposażenia Elite. Modele wyposażone tak, jak oczekują tego osoby znane. Znane z zamiłowania do wyjątkowego komfortu. Poczuj się jak gwiazda w nowym Citroenie z pakietem wyposażenia Elite i zyskaj nawet do 10 600 zł. Oferta dostępna także w kredycie Prawdziwe 0%. Szczegóły na citroen.pl lub w najbliższym salonie. Citroen. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu. Gold Omega-3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serca. Dlatego firma Olymp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega-3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega-3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega-3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega-3. Strażni Twojego serca. Od czwartku do niedzieli w MediaExpert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Smart TV. Taniej nawet o 600 złotych. Mój chłopak przyniósł mi bukiet czerwonych róż. Adam, a mój chłopak przyniósł mi łombaniarkę pełną fantastycznych belgijskich czekoladek. A mój chłopak zabrał mnie nad morze w niecałe trzy godziny. Jest pilotem? Nie, maszynistą w PKP Intercity. Sprawdź nas i zobacz, jacy jesteśmy szybcy. Kup bilet na intercity.pl PKP. Zapowiada się dobra podróż. Zaczekaj, muszę jeszcze kupić magnez. Ale który wybrać? Najlepiej przyswajalny, w dużej dawce, rozpuszczalny. Każdy poleca coś innego. Jak to jaki? Weź ten, który ma to wszystko. Kup Dejmac B6. Dejmak B6 to najlepiej przyswajalna forma cytrynianu, najwyższa dawka jonów magnezu i tylko jedna saszetka dziennie. Suplement diety Dejmak B6 to rozpuszczalny magnez, który naprawdę się wchłania. No i świetnie smakuje. Muszę zapamiętać. Dejmac B6.